Witam Was w kolejnym odcinku podcastu wakacyjnego. Dzisiaj nie ma intro, więc nasze jest intro, ale nie takie moje śpiewane, tylko Happy Songs from Sutter House. Dlaczego tak? Dlatego, że, że tata jest w domu, no i wiecie, nie będę tu śpiewał jakichś dziwnych pieśni jeszcze przerobionych na, ten, na jeszcze dziwniejsze i jeszcze głupsze. A wiem, że te pieśni cieszą się sporym zainteresowaniem i są właściwie jednym z najlepszych części mojego podcastu, bo tutaj to ja sobie wiadomo, gadam tak, jak sobie gadam, No ale jest też intro, które czasami jest ciekawe. No więc nie, nie, nie. Dzisiaj nie będę śpiewał. Będzie tylko Happy Songs from Stutter House. Yy, na razie, hm Na razie o czym mogę Wam powiedzieć? No robię sobie przerwę. Prawda, na dwa tygodnie. Yy, już tu widzę, że siódmy odcinek będzie, co nie jest zadowalającym wynikiem, no bo mogłoby być więcej tych, od, tych odcinków. Przecież wakacje nie trwają już jeszcze 7 dni. No ale... Dobra, dobra. Yy, poprzedni odcinek był z tego, jak nie spałem. No, no to się tak odwdzięczyło, że wczoraj wstałem o 15.30, bo jeszcze nagrywałem odcinek z tym z panem 420, czyli Robertem Kamaszynem. Yy, tutaj przepraszam, że się tak. Yy, no, może nie odbeknąłem, ale. Yy, no coś mi się zrobiło w żołądku, bo jadłem przed chwilą serek yy, serek truskawkowy pyszny serek homo homogenizowany o smaku truskawkowym yy, Tak dobry serek, dobry pyszny, tak jak piszą na okładce, to jest pyszny. No więc yy, wczoraj nie wczoraj, nie wczoraj, nie wczoraj, nie wczoraj, czy wczoraj, nie, przedwczoraj, w poniedziałek, nie, w niedzielę jeszcze nie, już w poniedziałek, nagrywałem sobie odcinek właśnie z panem Robertem Kamaszynem z podcastu 420, bardzo dobry podcast, polecam, polecam, polecam, więc nagrywałem właśnie ten odcinek, no i tak przesiedzieliśmy do wpół do czwartej, no i wcześniej jeszcze w piątek nie spałem, to się tak skumulowało, no i wstałem o, o, no tutaj ja wstałem, wstałem, No wstałem, no wstałem o 15.30, więc no godzina nie taka fajna do wstawania. Dobra, więc wybieram się do tego Egiptu, więc tak jak już mówiłem... Hmm do Egiptu, tak, do Shalam Sheikh. No i myślę, że będzie fajnie. Dwa tygodnie, no nie wiem, będę też, będę w hotelu dużo siedział, chociaż może nie dużo, ale trochę będę siedział, będę w Izraelu, będę przy piramidach, będę jeszcze gdzieś tam będę, więc zobaczymy. Będzie z tego dużo odcinków podcastu Jaskinie Głupoty. No znaczy nie dużo, ale myślę, że szczery na pewno, podcast wakacyjny w to się nie będzie mieszał. Nie, bo podcast wakacyjny jest właściwie prawie tylko z Siemianowic. No może jeszcze jak będę u dziadków, to coś nagram, ale wątpię w to szczerze. Więc podcast wakacyjny jest z Siemianowic. Niech on tam zostanie. No a właśnie Jaskinia Głupoty będzie z jakichś takich wypraw. No właśnie, właśnie, właśnie. Więc, więc co? Miałem się spotkać z marynarzem z podcastu na Wesołą Marynarza. Z nim nagrać też Jaskinie, no ale, no ale właśnie... Zaspałem, bo był w Siemianowicach o godzinie. Bo ja wiem, około 10 miał czas do 13.30, a ja o 15.30 wstałem. Więc automatycznie było niemożliwe, żebym żebym właśnie z nim nagrał ten odcinek. Nie wiem, może to i dobrze, a może to i źle. Nie wiem, nie wiem. Wy ocencie, wy ocencie. Więc tak, więc tak, więc tak, więc tak. Co zabieram ze sobą do Egiptu? No i wiadomo, nagrywacza mojego, Olympus ws 450 s Boże, jak ja się jąkam dzisiaj. WS-450S. No, mikrofonu ze sobą nie wezmę, bo ten mikrofon jest za bardzo rozkrekotany, żeby go brać, a tak to to bym może wziął, bo wiadomo, lepsza jakość. Ale nieważne, to yy, biorę sam dyktafon, bo z dyktafonu też nie ma złej jakości. No ludzie, to jest dobry dyktafon. Tak patrzę ostatnio, jaki to Zoom H2 jest ładny i kurde, chciałbym takiego zooma, ale właściwie to przecież, kurde, mój dyktafon też ma zajebistą jakość i można tego spokojnie słuchać. No. Tak samo tutaj z mikrofonem, to dla mnie to jest super jakość, nie wiem jak dla Was. No ale, dobra tak, spakowany już jestem, bo wiadomo, dzisiaj o 19.00 mam się stawić na lotnisku, o 21.00 wylot będzie, tak, tak, o 21.00 wylot będzie, no i co ono, jestem spakowany, wszystko mam zabrane, mam 8 baterii, nie 8, no 8, 8, tak, tak, nie, 10 baterii, tak, 10, nie 10, Tak, 10. Więc tak, 7. No, nie, 6 nowych baterii firmy Panasonic, 3, 3 diurasele, które dostałem od dziadka i Panasonic, który też mi dziadek grał, bo on nie ma co zrobić z bateriami, a ja je pewnie chętnie wykorzystam teraz. Patrzę, że mój dyktafon ma ostatnią kreskę, więc chyba będę musiał się zasilić jedną baterią, dlatego że na lotnisku też coś może nagram, może sobie pochodzę i ponagrywam. A co więcej będę musiał, będę musiał, będę musiał, no będę musiał przede wszystkim nagrać oklaski w samolocie, no bo Polacy mają takie coś, że oni klaszczą w samolocie, jak się wyląduje. No, miałem taką historię, że najpierw leciałem do Tunezji, no i tam wiadomo, ludzie klaszczą. Ja byłem zdziwiony. No to już w powodacie też klaskałem. Później, później, później, później jechałem sobie do Kanady z Toronto, Tak? Nie jest. co ja gadam do Kanady, stąd to z Frankfurtu leciałem. Samolot ląduje, i ja. A ludzie się na mnie patrzą. Wtedy stwierdziłem, że klaskanie nie jest najlepszym. <śmiech> Przepraszam, że klaskanie nie jest najlepszym pomysłem. Sprawdziłem w internecie, co to, yy, dlaczego ludzie się tak dziwnie patrzą. No a teraz wiem, że należy się z tego śmiać i nagrać to, nagrać to, i będzie, będzie. Yy, dobra, więc, więc co, więc więc 6 minut mamy nagrania no i właściwie tyle no Uch, jeszcze muszę w walizkach przejrzeć czy wszystko zabrałem, bo tak bym się urządził, jakbym nie jakbym nie sprawdzał wszystkiego, żebym spodni nie zabrał żadnych. Miałbym tylko dżinsy, w których bym pojechał, no to, to by była, byłby już no, no może nie tyle wyrok śmierci tam. Chociaż wyrok śmierci właściwie też, no bo weźcie, jak można w taką pogodę chodzić w długich spodniach No więc tak, książki wszystkie pozabierałem, bo biorę standardowo taką książkę The Bible, później biorę, później biorę, biorę, biorę Miasteczko Salem od Stephena Kinga, wezmę jeszcze sobie od tego Preżeta, mojego ulubionego pisarza, nauka świata dysku, trzy, trzeci tom tego, zegarek Darwina, więc pośmiać się też będę mógł. No i No i jeszcze tutaj Arek mi w, w kolejnym w komentarzu do odcinka 5, bardzo Cię Arek pozdrawiam, yy, skomentował, że fajnie by było, jakbym sobie przeczytał o Planecie Małbieszcze książkę Planeta Małpiera Bowl czy jakoś tak, nie pamiętam teraz nazwiska, no to ja tę książkę mam, ja tę książkę przeczytałem, ale jako 10-latek, a wiecie, jak yy, miałem 10 lat, to też przeczytałem Władcę Pierścieni, mi się, który mi się w ogóle nie podobał, a teraz... To jest jedna z moich ulubionych książek, więc też przeczytam, ale później zabiorę sobie go do mojej kolejki. No więc ym, na już sobie zabrałem standard, kupiłem sobie standardowo nowy numer nowej fantastyki, bo tam są fajne opowiadania, które można przeczytać. No i myślę, że tak mi ten lot zleci. Najwyżej, ym, najwyżej sobie, no może nie puszczę sobie żadnych podcastów, bo wiadomo, tam mówią, że nie można mieć włączonego telefonu, ale nie wiem czy ktoś tego przestrzega. No, ostatni raz jak leciałem, to miałem wyłączony telefon, ale. Czy lód tego przestrzega? Nie wiem, naprawdę. No więc tak, więc tak. No. Dobra, no to wiecie co? 8 minut. Dzisiaj krótki odcinek, yy, ale jeszcze muszę sobie powrzucać podcasty na telefonu, no tak, bo na razie mam tylko 40 podcastów na telefonie. Więc to jest mało. Yy, więc powrzucałem sobie jak na razie bez nazwy, masę krytyczną, odwyk 420. Do tego jeszcze dojdzie Retro Radio. Yy, Retro Radio tam do tego dojdzie jeszcze dojdzie Zeppelin Podcast. I to będzie wszystko, czego będę słuchał. Oczywiście archiwalne odcinki, które prawie wszystkie już Słyszały mi się linie wszystkie, ale odświeżę sobie, bo wiem, że te podcasty, te podcasty to jest matka właściwie, no włączę i wiem, że będę się przy nich świetnie bawił, e, tak o coś się odbiło tutaj, e, więc to są takie podcasty, że włączasz i wiesz, że one będą dobre, znaczy tutaj z tą masą krytyczną można polemizować, ale chodzi mi o tą yy, starą masę krytyczną, czyli najlepszy podcast, jaki kiedykolwiek wyszedł. Na moim, na moim zegarku dobiega już godzina 12, czyli najlepszy czas, żeby zacząć rzucać te wszystkie podcasty, zjeść obiad, przygotować się jeszcze fizycznie i mentalnie na to, że się jedzie, że nie będzie się miało przez dwa tygodnie internetu, no to będzie niby duża boleść, ale zobaczymy jak sobie poradzę, bo ja jestem dość mocno związany z internetem i zobaczymy, czy będę umiał po prostu pieprzyć to i nie zastanawiać się, co tam moi znajomi internetowi i nie tylko robią, więc, więc no więc sobie wiecie, taki odcinek dzisiaj z dupy, ale myślę, że cały podcast wakacyjny jest z dupy, więc Więc, więc kończę ten odcinek. No, dzięki za słuchanie. Koniec.